Księga Sędziów, szósty rozdział Ostatnio tutaj rozważaliśmy ten fragment, w którym mowa jest o spotkaniu Gedeona z Aniołem Pańskim i o tych różnych wątpliwościach, które były w sercu Gedeona w obliczu powołania, które Bóg na nim składał tych zmagań które myślę towarzyszą każdemu z nas kiedy jesteśmy powołani do dzieła które nas przerasta i Gedeon czytaliśmy tutaj pokazywał nas swoją małość nas swoją słabość nas swoją niemoc a Bóg konsekwentnie powołuje go i mówi nie bój się ja będę z tobą zwycięstwo jest pewne pobijesz ich chociaż są ich tłumy jak jednego męża dla tych, których tutaj nie było z nami ostatnio jeszcze tylko krótko powiem jakie jest tutaj tło tych wydarzeń o których tutaj rozmawiamy synowi izraelscy czynili złowo Czachpana w pierwszym wierszu czytamy i zostali wydani w rękę migieńczyków na 7 lat przez 7 lat migieńczycy najeżdżają ich ziemię, łupią ich pożerają wszelkie ich plony i Izrael wiersz szósty mówi zubożał bardzo przez migieńczyków a więc w takiej sytuacji Bóg przychodzi, posyła swojego najpierw proroka do swojego ludu, a następnie anioła pańskiego, który jest najprawdopodobniej wcieleniem pana Jezusa Chrystusa, czy raczej objawieniem pana Jezusa przed jego wcieleniem. I ten anioł kieruje do niego poselstwo, aby on szedł i w mocy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 Pokój z Tobą Nie bój się Nie umrzesz I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu I nazwał go Pan jest pokojem Jahwe szalom. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego W owsze Abiezerejskiej. A więc widzimy tutaj Gedeona, który nie poprzestaje tylko na samych słowach. Kiedy Anioł Pański zapewnia go o pewnym zwycięstwie w wierszu 16, dla niego nie jest to wystarczające. On zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, z ogromu wyzwania i mówi, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. I tutaj to, to wyrażenie Gedeona jest, jest dwuznaczne. On mówi, daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz ze mną. A więc z jednej strony można byłoby sądzić, że Gedeon w ogóle nie jest pewny, czy to, co tutaj się dzieje, jest w ogóle jakąś rzeczywistością. Czy przypadkiem z tego głodu, z tego zmęczenia przy pracy, czy przypadkiem mu się coś nie przewidziało. I czy to nie jest jakaś, jakaś zjawa, że to wszystko nie jest jakiś sen, że to yy, że to jest rzeczywistość, co tu się dzieje. Mówi, jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Wiecie, czasami ludzie mają różne zwidy. I opowiadają różne rzeczy tak jakby to była rzeczywistość, jakby to była prawda. I oni są święcień raz przekonani, że faktycznie gdzieś tam byli, coś tam widzieli, z kimś tam rozmawiali, a to tylko im się coś tam przewidziało. I nie wiem, czy on miał do czynienia z takimi ludźmi i myślał sobie, czy teraz na mnie to przyszło, czy coś tu ze mną jest. tak. Wiecie, dużo takich jest różnych kłamców też, ludzi, którzy coś opowiadają, a tak naprawdę to tam zmyślają, kłamią po prostu i, i bawią się takimi opowieściami. I w tamtych czasach, wiecie, kiedy nie było jeszcze telewizji, nie było internetu i tych różnych innych rzeczy, przy których ludzie dzisiaj godzinami spędzają czas, ludzie lubieli siedzieć razem i opowiadać różne historie. Niektóre z nich były prawdziwe, a niektóre to po prostu bajki zmyślali. Tak jak dzisiaj, wiecie, nieraz ludzie z sobą siądą w świecie i opowiadają. To Ja sam pamiętam kiedyś sobie przynosi, nie inny tam rzecz człowiek zmyślał, wiecie, i tam opowiadał, że to i tam to zrobił, gdzieś tam był i tego, a to wszystko zmyślone, nie? A tak z kolegami, to tak, wiecie, tak w towarzystwie tak się opowiadało. A czasami, może ludzie też coś takie opletli, że i tacy byli przekonani. tacy tak mówili z taką pewnością. I człowiek myśli, czy oni naprawdę to widzieli, czy ty jakieś... A, a niejednokrotnie, wiecie, ktoś tam mówi... Pewnie też przejście takich historie, jakiś taki brat mi opowiadał. Jak tam mieszkał w jednym domu i tam, mówi, ze ściany nagle, mówi, wychodzi jakaś zakonnica, mówi, przechodzi przez pół wchodzi w drugą ścianę. Tak jakiś, wiecie, dom nawiedzony jakiś. Tam, tam, mówi, tam takie rzeczy się działy, nie? Straszne w tym domu. I człowiek, słucha, tego tak i myśli... Wszystko możliwe, no może rzeczywiście było, ale może ktoś po prostu ma jakieś psychiczne problemy, jakieś coś tam widzi, czego tam nie ma, nie? No tak trudno wiedzieć, jak nie zna się za bardzo człowieka, jeśli nie było w samym takim domu i się samemu nie widziało takiej rzeczy. A więc tutaj jest możliwość takiego rozumienia słów Gedeona, że on chce się upewnić, że, że, że to nie jest jakiś, jakiś, jakiś, tylko jakaś uda ale że ten anioł faktycznie to jest anioł pański przemawia do niego i że teraz, żeby coś jaki dał mu znak taki większy, taki wyraźniejszy żeby on się upewnił że to jest to z drugiej strony można też te słowa rozumieć w taki sposób że on myśli sobie ja teraz mam pójść i zbawić Izraela ale jak pójdę innych zacznę zwoływać żeby ze mną poszli no to oni powiedzą a ty skąd się urwałeś? A, a kto cię tutaj posłał? A czemu mamy za tobą iść? A czemu mamy ci wierzyć? I on myśli sobie być może y y przypomina sobie jak to było z Mojżeszem kiedy Bóg Mojżesza powołał, pamiętacie? Kiedy Bóg Mojżesza powołał i Mojżesz tam zaczął tak samo jak on tam się wymawiać tego to Bóg mówi rzuć tą laskę na ziemię i ta laska zamieniła się w węża. I Bóg mówi, włóż swoją rękę za pazuchę, czy jak tam jest odpowiedzialne, za nadrze. I wyciągnął tą rękę i ona była cała pokryta trądem. I znowu włożył i była zdrowa. A więc Bóg dał mu jakiś znak. I on kiedy poszedł do ludzi i mówi, Bóg Izraela mówi, że, że mamy wyjść stąd. I poszedł do Faraona i mówi, to oni mówią, a czemu mamy wierzyć? kto to jest ten jachwy, o którym ty mówisz, który ci się objawił? A o mój, to zobaczcie, i tą laskę bach na ziemi, i tutaj wąż, i tą rękę, i wyciąga, i ludzie. O, to, to jakieś cuda, to jakieś niesamowite rzeczy. To, to, to faktycznie on nie może być, to nie może być z niego. To faktycznie Bóg musiał go powołać. I takie rzeczy, lubią, takie, takie, takie, takie zjawiska robią na ludziach wrażenie. I kiedy tutaj byśmy my mogli mieć między sobą jakieś takie, mieć takie znaki, nie? Gdyby tak, każdy, kogo się pomodlimy był uzdrowiony. Gdyby wszelkie jakieś problemy od razu pomodlimy się i są rozwiązane i tak byśmy o tym opowiadali ludziom, to pewnie tutaj by trochę więcej ludzi przychodziło. Gdybyśmy mieli takie tutaj znaki między nami. Bo ludzie szukają znaków. Ludzie wiecie, nie chcą tylko tacy Żeby tylko tak coś im powiedzieć I oni tak posłuchają, posłuchają mówią, Dobrze mówisz, dobrze mówisz Ale czy to, czy to faktycznie tak działa Czy, czy ja tak, tak Tak jak ty mówisz Że to tak, tak będzie Wiecie, jak, tak, jak jakiś dowód im przedstawić Jakby tak spłynąć na ziemię I buch, coś się pojawiło coś, Jakiś znak no to wtedy może niektórzy o, tutaj faktycznie coś nadludzkiego nie? ale tak bez znaku na same słowa e? kto tam będzie, ten coś mówi tamten coś mówi, i ten ma Biblię i ten ma Biblię, wszyscy mają Biblię wszyscy mówią, że mają rację, a każdy co innego mówi, to ja, czemu ja mam wierzyć no, jest, jest skłopot, jest skłopot ludzie szukają czegoś większego niż tylko słów i z jednej strony powiedzielibyśmy no trudno się dziwić Bo faktycznie Wielu potrafi dobrze mówić Ale inną rzeczą jest Dowieść Prawdy tego co się mówi I dzisiaj niektórzy ludzie Też w kościele no Nie chcą poprzestawać na słowach I z jednej strony Widzimy, że Biblia jest czymś więcej niż tylko słowami Z jednej strony widzimy, że Bóg, który przemawia przez to Słowo Manifestuje też swoją moc i daje potwierdzenie tego Słowa W różnych przejawach działania Bożego Ducha I Słowo Boże zachęca nas, abyśmy oczekiwali potwierdzenia Słowa W manifestacji Bożej mocy Z drugiej jednak strony Przestrzega nas przed poleganiem na tych znakach. Przestrzega nas przed szukaniem tych znaków. Pan Jezus mówi, to przewrotne, cudzołożne pokolenie doszukuje się znaku. Ale nie zobaczą innego, jak tylko znaki nasze. Chociaż widzieli wiele znaków, chociaż widzieli wiele cudów, które Pan Jezus czynił, ale ciągle im było mało. Ciągle chcieli jeszcze coś więcej. Jeszcze więcej z drugiej strony Pismo nam mówi jeśli ktoś nie usłucha Mojżesza i nie usłucha Pism to choćby nawet to zmarły powstał to i tak nie uwierzy. a więc mamy te dwie strony z jednej strony wierzymy, że Bóg jest Bogiem cudów i Bóg może dać nam znak i Bóg jest w stanie uczynić cokolwiek jeśli zechce jeśli będzie to słuszne w Jego oczach z drugiej strony zaś mówi nam ostrożnie Więcej, Słowo Boże mówi nam o fałszywych prorokach, którzy będą czynić znaki i będą czynić cuda. O ludziach, którzy nie będą wcale od Boga, a jednak będą w stanie czynić nadprzyrodzone rzeczy, które będą sprawiały pozór, że są posłani przez Boga i będą zwodzić wielu. I dlatego też nie wszystkie jakieś niezwykłe nadprzyrodzone manifestacje w kościele nawet są z Ducha Bożego. Nie wszystkie jakieś zjawiska, które ludzie nazywają, że to jest przebudzenie, że to działanie Boże, są z Boga. I to czasami dopiero widać po jakimś czasie, po jakichś dopiero owocach. Że na początku może się wydawać, że to wszystko dobre jest, ale kiedy zaczyna wychodzić z tego gorzki owoc. Kiedy się okazuje, że ludzie zaczynają zamiast być święci coraz bardziej światowi się robią. Jeśli zobaczymy, że to wcale nie prowadzi ich do większej miłości Chrystusa, ale prowadzi ich do miłości jakichś ludzi i podziwiania jakichś służb i wychwalania człowieka zamiast Boga i podnoszenia tych rzeczy i mówienia o tych rzeczach zamiast o Chrystusie to widać, że coś jest nie tak a więc też Słowo Boże mówi nam abyśmy zachowali ostrożność abyśmy badali duchy czy są z Boga abyśmy wszystko sprawdzali, czy tak się sprawy mają i trzymali się tego, co dobre. Gedeon mówi: Jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, jeżeli faktycznie to Ty w swojej łasce powołujesz mnie, to daj mi jakiś znak, żebym wiedział, że to faktycznie jesteś. Tam. A więc Gedeon był na tym etapie, w którym powiedział: Nie, Twoje słowa, już nie chciał się dalej sprzeczać o słowa, zakończył tą dyskusję, ale mówi: Teraz mi jakiś znak pokaż. Nie odchodź stąd, aż wrócę do Ciebie i przyniosę Ci ofiarę z pokarmu. Tutaj nasi tłumacze przetłumaczyli to słowo ofiarę z pokarmu. I to słowo faktycznie może oznaczać ofiarę z pokarmu. Może oznaczać ofiarę po prostu. Jakkolwiek jest to słowo, które jest wieloznaczne w języku hebrajskim. Jest to słowo, które może oznaczać podarunek. Może oznaczać po prostu jakiś dar, prezent i w takim kontekście też możemy w takim znaczeniu możemy je znaleźć w innych miejscach więc jest to wieloznaczne słowo i myślę, że tutaj celowo on powiedział coś takiego, aby w ten sposób uzyskać znak, którego szukał mówi, przyniosę ci prezent, ofiarę i położę ją przed tobą i zobaczę, co ty z tym zrobisz jeśli, sobie, jeśli to jest anioł pański, jeśli to jest posłaniec Boga faktycznie, to on nie zacznie jeść tego jak człowiek, nie będzie tam jadł, tylko prawdopodobnie coś z tym zrobi, wtedy przyjmie taką ofiarę. Ale jeśli jest to człowiek, no to pewnie zje to tak sobie myślisz? że tak Gedeon mógł sobie myśleć. Myślę, że w ten sposób. Bo Gedeon, jak później zobaczymy, ma taką, ma taką postawę yy, niejednokrotnie, że on tak chce wiecie, stanąć w takim miejscu, żeby mówię, jak to, to to, jak to, to tamto. I tak próbuje Pana Boga wypróbować. I takie różne rzeczy wymyśla, żeby się upewnić, czy faktycznie to jest Bóg. To nie, nie jest ostatni raz, kiedy on będzie próbował do, do, upewnić się, że Pan Bóg do niego mówi. A więc mówi... Yy, wrócę do ciebie, przyniosę ci ten dar, ten prezent, ten podarunek, tę ofiarę i położę ją przed tobą. A